Marcin Gal, witam serdecznie na kolejnej audycji z cyklu Horror Jung Amtów. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Pan Klinigowski z Bonn. Jest to ojciec, który już gościł w poprzednich audycjach. Ten ojciec walczył, walczył właściwie z matką niemką, alkoholiczką o dzieci. Dzisiaj zapadł wyrok w sprawie o syna. I pan Klingowski chce nam przekazać informację na gorąco, tak jak właściwie po zakończeniu sprawy. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy może pan przekazać tu słuchaczom, jaka zapadła decyzja dzisiaj w sądzie, jak w ogóle wyglądała, jak przebiegał proces? Yy, powiem tak panu krótko, że sąd oddał dziecko matce po prostu. Stwierdzili, że się nie nadaje żeby wychowywać dalej dziecko, syna. Tym bardziej, że pisałem do pani psycholog, miała listy, w których syn podczas wizyt matki, podczas wizyty u matki kradł, palił papierosy, matka się w ogóle nim nie interesowała, latał do 21 podwozu bez opieki, a matka w tym czasie robiła koleżance paznokcie. Także w ogóle się dzieckiem nie interesowała i sąd przyznał kobiecie, Właśnie takie dziecko. Mi się po prostu w głowie nie mieści ze względu na to, że z no syn żadnych problemów nie miał. Tylko jak chodził do matki zaczęły się problemy z nim. Ale sąd uznał, że matka ma niemieckie papiery, ja mam polskie papiery. Yy, pani z Jugendamtu była też, pani Gutachter też była, no i sędzina też była kobietą po prostu. To tak jak ex małżonka powiedziała, że. Wziągę tońcie, że i tak przegram sprawę, tak i tak przegram sprawę, to tak się stało właśnie, że poprzą ją. Także yy, z dniem dzisiejszym syn poszedł do niej. Też się dziwiłem z jakiej racji, po prostu wyrok nie jest prawomocny jeszcze, żeby syn poszedł od razu do niej. To chyba jeszcze dwa tygodnie powinno być na uprawomocnienie wyroku, ale dostałem już telefon, po prostu, że... Z dniem dzisiejszym syn ma pójść do niej po prostu, nie, że już tak wszystko pozałatwiła, że ma syn pójść do niej. Nawet o się jej pożegnać nie mogłem, cokolwiek mu wyjaśnić. A czy w tej sprawie był włączony kto? Jungan, Gutachter? Tak, byli na tym właśnie sprawie, którzy powiedzieli, że faktycznie będzie lepiej synowi u matki. To się właśnie dziwiłem, nie, jak można być lepiej dziecku u matki, jeżeli takie problemy były. A może na Pan przypomni, w jakim wieku jest syn? Syn na 10 lat. A czy był syn przesłuchiwany w sądzie? Y, oczywiście był przesłuchiwany, tylko y, to było tak, że matka go zawiodła na spotkanie do pani sędziny. Y, tak. Przed spotkaniem obiecała synowi, że kupi mu pieska i go po prostu nacięciła co ma mówić. Tak. No ale sędzina po prostu zauważyła, że syn Gana jedno i to samo w kółko wyuczoną formułkę że będzie miał 12 lat, on będzie wtedy decydował, gdzie chce mieszkać yy, i różne takie rzeczy no i stwierdziła, że musi porozmawiać Good actor ze tak. sytem no i wtedy zaczęły się spotkania z Good i syna po prostu z tą panią ta pani tak. też była u nas cztery razy, rozmawiała ze mną z córką, rozmawiała osobno ze synem także syn stwierdził, stwierdził, że chce mieszkać u taty Później był u matki, to twierdził, że u matki chce mieszkać po prostu. Nie miał własnego takiego zdania, bo matka go po prostu non-stop przekupywała. Kupiła mu motorek spalinowy do jeżdżenia, żeby wiedział, co ma mówić po prostu, nie? Oczywiście to też pani zgłaszałem, że przed każdą wizytą, jaka miała miejsce pani Gutachter, to dostawał prezenty, syn. Tak. Ale to nic nie pomogło. Wszystko mam właśnie na pismach, które wysyłałem do pani... Yy, właśnie Good Achterst co się wydarzyło, że dziecko bez opieki lata kradnie. To nie było pierwszy raz taka kradzież jego yy, jakby u matki ale żadnej reakcji nie było z ich strony. Także nawet pani Jugend, pani właśnie Jürgen Santo i pani Good actor powiedzieli, że syn lepiej będzie u matki. Także wykonywałem dziecko przez 5 lat, żadnych problemów nie było, a teraz. Ostatnio powiedzieli właśnie, że się zaczęły problemy. To się zapytałem sądzie, czy muszę zacząć pić alkohol i przestać się interesować dzieckiem, żeby być dobrym ojcem? Nie dostałem odpowiedzi na to. Rozumiem. A czy będzie pan się odwoływał? Yy, tak, adwokat mi powiedział, że nie ma po prostu możliwości się odwoływać. Apelacja to i tak jest już przegrana, yy, że i tak przegramy apelację poczekać przez pół roku i wtedy po prostu spróbować, czy syn chce być tam u matki i po prostu notować wszystko, co się wydarza, a nie ja słucha panu mówię, notowałem przez cały czas co syn zrobił u niej, ale to i tak sąd nie brał pod uwagę, mówię tego tak. w ogóle nie, to widzę, że nie ma sensu akurat takie notowanie, to cokolwiek robienie rozumiem a niech pan mi powie, a co w stosunku do córki? Do córki? Tak jak eks-małżonka dzwoniła po prostu do koleżanki, powiedziała, że z synem zrobiła porządek już. To jest teraz kolejna na córkę. Chcę odzyskać córkę po prostu teraz, która po prostu od 2008 roku nie ma z nią kontaktu. Bo jeżeli ja Dzień Matki jest, wysyłam dziecko do niej z bombonierką. Matka wstaje o pół do jedenastej i krzyczy na dziecko, że ją obudziło i yy, jej syna i dziecko przychodzi do mnie zapłakane. To nie dziwi się, że dziecko się zniechęca do matki. Tym bardziej, że próbowałem nawet do matki wysyłać na dwie, trzy godziny córkę, żeby miała kontakt z matką. Dziecko uciekało po prostu od niej, nie chciało być z nią. Yy, bawi się na szpil placu, córka, syn, synowi kupuje loda. Córce nie kupuje loda. Przychodzi dziecko do mnie zapłakane, że mama jej loda nie kupiła, a Bacykowi kupiła loda. I to jest matka. Moim hmm. zdaniem to nie jest matka. To się nie dziwię, że córka do niej nie chce chodzić po prostu. A czy dziecko, czy syn poszedł chętnie do matki? Yy, w piątek po prostu miał pójść do matki, bo zawsze w piątki chodzi do matki. Nie wiem dlaczego. Po prostu żadnego weekendu nie mam też z synem. Przez cały akurat yy, miesiąc chodził do matki. Od piątku do niedzieli chodził do matki. Także nawet w ten piątek syn za bardzo nie chciał iść do matki. Chciał zostać ze mną po prostu. Yy, chciał po prostu pograć sobie na komputerze troszkę, bo nową gierkę tam przyniósł sobie i chciał pograć na komputerze, ale powiedziałem, że musi iść do mamy, bo będzie robiła awanturę. Ale, ale mnie interesuje, czy po wyroku... Ale czy po wyroku teraz poszedł do matki? po prostu po wrogu. I jak reagował syn jak poszedł? Yy, nie wiem, nie mam z nim kontaktu teraz w tej chwili, nie? Tak. Po prostu yy, zadzwonili i powiedzieli, że syn już idzie do matki i tyle, nie? Rozumiem. Także nie wiem, yy, po rozmowie akurat wczoraj jak przyszedł od matki rozmawiając z nim, że będzie sprawa, to to, to płakał. Tak. Bo matka mu nagadała, że pójdzie do hajmu, to wszystko i że Prawdopodobnie nie będzie już nas widział i tyle. I nie chciał po prostu iść do hajmu, i nic, nie? Czy pan by chciał coś jeszcze dodać, słuchaczu? Po prostu stwierdziłem, że prawo niemieckie akurat yy, nic nie jest warte. Liczy się tylko papier. Jeżeli się ma papier niemiecki, który stwierdza, że się jest Niemcem, to się to coś tu liczy, ale tak to się nic nie liczy mówię, to ślepy by zauważył, że takie dowody się ma przeciwko byłej żonie i jeszcze dziecko jej oddać? Ja bym tej pani po prostu nie powierzył psa do opieki. A co dopiero dziecko? Znaczy ja rozumiem, że tutaj może być pan zbulwersowany tym. Niemiecki Jungamt tak robi. To są zalegalizowani złodzieje dzieci i musimy się z nimi pogodzić, że w tym systemie oni mają wielką władzę. Ja ich nazywam, że to jest mafia. Jeżeli przed sprawą panie z Jugensantu rozmawia z panią psycholog i czekamy na nią, żeby przyszli na sprawę, to chyba już było przesądzone, co, co się wydarzy akurat dla mnie też, nie? Dokładnie. Oni, to byli, oni wiedzieli po sprawą, co się stali na sprawie. Tak, tak, tak. Tak jak powiedziała mi ex-małżonka, że cztery kobiety będą przeciwko mnie i tym bardziej, że ona jest Niemką. Tak. To nie miałem nic do powiedzenia. Ja panu dziękuję za rozmowę. Słuchacze zapraszam na kolejną audycję cyklu Choro Do widzenia, do usłyszenia.